Minęła godzina czwarta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Na ten dzień czekaliśmy naprawdę długo. Tak o wejściu funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego do siedziby resortu klimatu powiedziała Paulina Henning-Kloska. Szefowa resortu przekazała, że na wniosek prokuratury europejskiej zostały przekazane dokumenty dotyczące programu Czyste Powietrze.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 W związku z problemami w rozliczaniu świadczeń Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych prowadzi tygodniowy protest. Chce nim zwrócić uwagę na problemy finansowe placówek. Minister Zdrowia powiedziała, że jest gotowa do dialogu. Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki porozumieli się w sprawie przyszłości stowarzyszenia, które założył były premier. Okazuje się, że jednak nie wszyscy w partii przyjęli te wiadomości z entuzjazmem. Stronnicy Mateusza Morawieckiego mówią, że prezes miał zgodzić się na działalność stowarzyszenia. Postawił jednak warunek, ma funkcjonować w ramach Rady Ekspertów PiS. Część posłów partii odetchnęła z ulgą na wieść o zawieszeniu broni, ale są też wpisy tacy, którzy uważają, że to fatalna wiadomość. W ich ocenie Morawiecki nie zrezygnuje z budowy własnej partii lub użyje tej wizji jako szantażu przy układaniu list wyborczych, a prezes, jak mówią, właśnie zgodził się, aby narzędzie do tego powstawało przy wsparciu z budżetu PiS. Ponadto w ich ocenie Morawiecki osłabia przekaz Przemysława Czarnka. Torpeduje działania naszego kandydata na premiera, bo sam chce być premierem, mówi jeden z moich rozmówców. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Dziewięć osób zostało zatrzymanych po tym, jak wtargnęło na teren miejsca pamięci w Oświęcimiu. Obcokrajowcy nie chcieli pobrać darmowych wejściówek, mówi rzeczniczka Małopolskiej Policji Katarzyna Cisło.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 Oddaj krew, odbierz drzewko to hasło akcji organizowanej dziś przez Leśników i Regionalne Centrum Krwiodawstwa w Lublinie. Lubelscy leśnicy chcą symbolicznie podziękować krwiodawcom, mówi rzeczniczka Anna Sternik. Na każdego, kto 22 kwietnia zdecyduje się podzielić bezcennym darem krwi, czekać będą młode sadzonki rodzimych drzew leśnych. Jest to inicjatywa, która w symboliczny sposób łączy ratowanie ludzkiego życia z troską o nasze wspólne dobro, jakim jest środowisko naturalne. Akcja będzie prowadzona w Lublinie, Włodawie, Kraśniku, Lubartowie, Puławach, Tomaszowie Lubelskim i Zamościu. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. Na północy mgły ograniczające widzialność do 500 metrów, wiatr słaby, okresami umiarkowany, północno-zachodni i północny, na wybrzeżu także zachodni. W dzień na przeważającym obszarze od 11 do 15 stopni, cieplej miejscami na zachodzie i północy kraju tam 17, chłodniej na wybrzeżu 8, a lokalnie w rejonach podgórskich Karpat tylko 6 stopni. W Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Saldo. Magazyn gospodarczy.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 skupione wokół, wokół elektrowni atomowych to są to są y, też można powiedzieć Politechniki i uniwersytety, które się, się tymi działami zajmują i na pewno Francja jak Ukraina to stawia. Natomiast w związku z tym, że nie wykorzystują czy OZE czy LNG, czyli gazu skroplanego w takich ilościach jak mogliby, gdyby nie stawiali na y, elektrownie atomowe, to mieliby energię tańszą. Dzisiaj energia w, we Francji jest droższa niż w Hiszpanii która skupia się na OZE, natomiast jest oczywiście znacznie tańsza niż w Niemczech i znacznie tańsza niż w Polsce. To na pewno brzmi obiecująco, biorąc pod uwagę rachunki i megatrendy, bowiem ceny energii, koszty energii,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 Polska była krajem trochę peryferyjnym, jeżeli chodzi o, o nasze wcześniejsze kontakty. Natomiast my też na pewno gdzieś tam troszkę od siebie dodaliśmy tego, tego, tego dziegciu, bo, no, przypomnę, kontrakt na karakale został, został w sposób dość brutalny zerwany i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 Saldo, magazyn gospodarczy. Powtórka programu. Świata pogląd.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 po 2023 roku. To jest też skomplikowana m, historia, dlaczego akurat y, w, w izraelskiej armii ludzie mają, y, no, nie mają granic w dużej mierze. Widzieliśmy to w Gazie, widzimy to teraz y, w Libanie. No niemniej y, to, że ta, ta fotografia ujrzała światło dzienne sprawiło, że władze Izraela musiały zabrać głos, bo były pod y, presją. Wojciech, Wojciech Z <laughs> naszej redakcji Zagranicznej Wojtku. Bardzo dziękuję. dziękuję ci. Pogląd. Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24. A w naszym studiu pan redaktor Michel Wiatob, korespondent AFP w Polsce. Panie redaktorze, dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Zacznijmy nasze, nasze spotkanie od tego, co właśnie wczoraj się wydarzyło, nakreślenia tych wydarzeń. Wczoraj odbyło się w Gdańsku pierwsze międzyrządowe spotkanie polsko-francuskie. Podczas konferencji prasowej z polskim premierem francuski prezydent podkreślił, że dzisiejsze spotkanie pokazuje, iż obecne relacje na linii Paryż-Warszawa są wyjątkowo dobre. Rozmowy o współpracy, które były dzisiaj prowadzone, wzmacniają relacje między naszymi krajami, które osiągnęły historyczny poziom. Chcemy razem z panem premierem jeszcze bardziej wzmacniać to zaufanie, ponieważ służy ono naszym krajom, naszej Europie. Posiadanie przyjaciół, którzy sobie ufają i którzy chcą coś budować razem, jest cenniejsze niż kiedykolwiek. Tak mówił prezydent Francji Emmanuel Macron, a ja zastanawiam się, co wpłynęło, jakie aspekty, jakie czynniki, panie redaktorze, wpłynęły na to, że obecnie te relacje między Polską a Francją są tak wyjątkowo dobre. Oficjalnie te relacje to ciepło, które w tej chwili obserwujemy w tych stosunkach jest konsekwencją polsko-francuskiego traktatu, który w zeszłym roku został podpisany i który przewiduje nie tylko przyjaźń i współpracę, ale także ma klauzulę o wspólnej obronie przed ewentualną agresją. To oczywiście w kontekście wojny, którą Rosja wywołała w Ukrainie, jest dla nas także ważne z obu stron, prawda, czy w Paryżu, czy w Warszawie. Ale myślę, że można też za to ocieplenie w jakimś sensie w podziękować i prezydentowi Trumpowi, i prezydentowi Putinowi. Dlatego, że po pierwsze agresja Rosji na Ukrainę, a po drugie pewna nieprzewidywalność, którą zauważamy w polityce Stanów Zjednoczonych, wpływają na potrzebę wzmocnienia solidarności europejskiej. No a to jest coś, co bardzo leży na sercu prezydentowi Francji, Emmanuelowi Macronowi. On zawsze był takim gorącym Europejczykiem. I z pewnością leży także na sercu Donaldowi Tuskowi, który, jak wiemy, odbył wielką karierę w Brukseli. Z tym, że oczywiście tutaj mamy... Ten aspekt także, że Polsce bardzo zależy również na dobrych stosunkach ze Stanami Zjednoczonymi, co w kontekście pewnej nieufności prezydenta Trumpa do Unii Europejskiej może na jego wypowiedziach zaważyć. Niemniej z pewnością obydwaj panowie są bardzo entuzjastycznie nastrojeni do Europy, która jest zresztą dla nas po prostu bardzo potrzebna, tak wojskowo, jak i gospodarczo. Jak pan ocenia to wczorajsze spotkanie? Bo rzeczywiście było dużo zapowiedzi, takie myślę, że było też spore oczekiwanie co do tego, co zostanie ustalone, co zostanie podpisane i co panowie po spotkaniu powiedzą, mówię panowie, z jednej strony prezydent Francji Emmanuel Macron, z drugiej strony premier polski Donald Tusk. Czy te oczekiwania, o ile pan redaktor je miał, zostały spełnione? No, atmosfera była niezwykle gorąca. Wydaje mi się, że tak jak powiedział zresztą premier Donald Tusk. niektóre aspekty spotkania, czy może jego rezultaty, pozostały niewypowiedziane, ponieważ chodziło tutaj o sprawy wojskowe. Zresztą jedynym konkretnym i takim ogłoszonym wynikiem tej, tej wizyty było podpisanie stosunkowo ważnej umowy o współpracy między dwoma wielkimi firmami francuskimi, Airbusem i Talesem, a polską też dużą firmą Radmore, którzy, które to firmy razem zbudują e, tak, satelitę geostacjonarnego, czyli takiego, który wisi nad Polską gdzieś tam wysoko i który ma służyć informacji wojskowej, czyli po prostu mówiąc, językiem bardzo bezpośrednim, ostrzeganiu przed ewentualną agresją ze wschodu. Ale na tą agresję ze wschodu różnie patrzą kraje, szczególnie oddalone od nas geograficznie. A takim krajem jest Francja. Czy rzeczywiście te interesy dotyczące z jednej strony bezpieczeństwa, z, jednej, z kolejnej strony kwestii chociażby gospodarczych czy energetycznych na linii Polska-Francja są zbieżne? W dużym stopniu są zbieżne. E, oczywiście nie ukrywam, że jest tu pewien aspekt biznesowy. Francja jest wielkim producentem uzbrojenia. Polska powinna e, też zakupować uzbrojenie w Europie, chociaż oczywiście chodzi także o to, żeby w Polsce te, to uzbrojenie produkować i do tego Francja też się ma wielką ochotę przyłożyć. Już tego próbowała, nie zawsze to się udawało. Nie będziemy wspominać w szczegółach smutnej sprawy helikopterów Karakal, które miały w Polsce być budowane i Francja w to zainwestowała wiele wysiłku i pieniędzy, po czym nic z tego nie wyszło, no ale to było dawno temu przy innym rządzie, a w tej chwili wiadomo, że pieniądze z tej wielkiej pożyczki europejskiej na uzbrojenia mają być w 65% wydawane w Polsce, no ale pozostaje te 35% i chociaż... Polacy już ogromną ilość uzbrojenia kupują w Stanach i pewnie będą musieli dalej to robić, żeby zapewnić spójność tego całego arsenału, to jakieś uzbrojenie francuskie możemy się spodziewać, że Polska także nabędzie. Jak chodzi o energię, no to tutaj mamy oczywiście wielkie oczekiwania ze strony francuskiej. W tym sensie, że Polska ciągle jeszcze nie podjęła decyzji co do drugiej elektrowni atomowej. No, we Francji elektrownie atomowe są bardzo popularne, ponieważ jest to czyste źródło energii, a my mamy dobrą technologię. Więc mamy trochę nadzieję, że ta druga polska elektrownia atomowa będzie być może trójkolorowa, czyli francuska. Dobra współpraca biznesowa jest też takim powiedziałbym świetnym fundamentem do dobrych relacji na innych szczeblach. Między innymi właśnie w kontekście też bezpieczeństwa. O tym rozmawiamy. Ale też padły takie słowa pod, na tej konferencji prasowej ze strony premiera Donalda Tuska. Polska i Francja nie mają złudzeń co do tego, że świat się zmieniał, zmienił i że Europa potrzebuje maksymalnej jedności. Czy rzeczywiście Francja podobnie patrzy na obecne zagrożenia jak Polska? Bo pamiętam, że w ostatnich miesiącach możemy powiedzieć Latach, no odkąd wybuchła pełnoskalowa wojna na Ukrainie. Różnie się też oceniało działania prezydenta Francji Emanuela Macrona. To znaczy chociażby krytycznie z naszej perspektywy polskiej patrzyliśmy na jego próby kontaktu z Władimirem Putinem. Telefony, rozmowy. No ale wydaje się, że w tym momencie Emmanuel Macron rośnie na takiego lidera pewnych zmian kierunku, w którym idzie Unia Europejska. Tutaj założam trzy rozmaite aspekty pana pytania. Zacznę jednak od Ameryki, dlatego że ta pewna nieprzewidywalność prawda, i no w pewnym sensie nieufność, jeśli nie wrogość prezydenta Trumpa wobec Unii Europejskiej z pewnością popycha Francję do zacieśnienia kontaktów z partnerami europejskimi, czyli z Polską. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, jak chodzi o stosunki z Rosją, to rzeczywiście na początku wojny Rosji w Ukrainie, prezydent Macron miał nadzieję odegrać rolę no, czy to mediatora, czy pośrednika, czy kogoś, kto będzie mógł interweniować w tym konflikcie i może prowadzić do jego zażegnania i zaspokojenia. Z tym, że on dość szybko zdał sobie sprawę, że prezydent Putin gra z nim w sposób dość chłodny, powiedziałbym i cyniczny. I owszem rozmawia z nim, ale nic absolutnie nic z tego nie wynika. Kiedy prezydent Macron to zrozumiał, to wyraźnie nastąpiła silna zmiana w jego sposobie podchodzenia tak do wojny w Ukrainie, jak i do zachowania e, szefa Kremla. I wtedy oczywiście, kiedy się Francuzi kłócą z Rosjanami, no to zbliżają się do Polaków. Jest to w jakimś sensie zupełnie e, automatyczne. E, a ten trzeci aspekt, o który pan pytał... Aspekt dotyczący tej współpracy między Francją, Polską, a postrzeganiem właśnie tych zagrożeń, przed którymi stoimy, czy one są zbieżne, jeżeli chodzi o nasze postrzeganie no, w kontekście chociażby bezpieczeństwa? Tak, więc tutaj takie zagrożenie, które we Francji dość silnie odczuwamy, ale chyba w Polsce jest ono też odczuwane. No to jest podejście prezydenta Trumpa do NATO i powiedziałbym jego stosunkowo niewielkie zainteresowanie sytuacją w Europie i wojną w Ukrainie. E, to jest e, po prostu zaczynamy się zastanawiać i we Francji i w Polsce, czy ten atomowy parasol amerykański no, przypadkiem nie jest dziurawy albo czy nie może stać się dziurawy. A ten no. pomysł prezydenta Francji Emanuela Macrona o tym parasolu europejskim, nuklearnym czy francuskim. No bo tutaj tak. ze strony Francji mają iść te gwarancje, powiedzmy, bezpieczeństwa. To jest pomysł rzeczywiście realny, bo wczoraj też te wątki się pojawiły. I to nas, i to nas prowadzi do parasola francuskiego. który Oczywiście jest o wiele mniejszy niż parasol amerykański, który był rozpięty nad całą zachodnią Europą, ale który jest realny, który istnieje i z pewnością to uzbrojenie atomowe, jakie my mamy, no to jest skuteczne uzbrojenie w tym sensie, że w razie ataku, no to i ten, kto nas zaatakuje, zostanie zniszczony. I w ostatnich miesiącach prezydent Macron powiedział, że ten parasol może zostać rozciągnięty nad częścią Europy i w dyplomacji francuskiej wymieniało się osiem rozmaitych krajów europejskich, w tym Polskę, nad którymi właśnie ten parasol mógłby się rozciągnąć. Oczywiście kontrolę użycia wojny broni atomowej zachowałaby Francja, ale to, to, to odstraszanie atomowe jednak zadziałało dla wszystkich tych krajów. I nawet była mowa o tym, że w kontekście tego, tego, tej, tego pomysłu w Polsce mogłyby stacjonować francuskie samoloty, które przenoszą głowice atomowe, prawda? Czy, czy te głowice same by się w Polsce znalazły? No tego nikt na razie na pewno nie mógł powiedzieć, ale wydaje się, że nie jest to zupełnie wykluczone. To oczywiście Kraj, w którym jest broń atomowa i który może jej ewentualnie użyć, nawet jeżeli pozwolenie musi przyjść z zewnątrz, no jest to bardzo poważny czynnik bezpieczeństwa i z pewnością Polska nie byłaby temu przeciwna. A gdyby nie to bezpieczeństwo, gdyby nie sytuacja na Ukrainie, ta rosyjska agresja, to myśli pan, że do takiego zbliżenia między Polską a Francją by po prostu nie doszło? Myślę, żeby doszło, dlatego że to jest mimo wszystko w interesie obu tych krajów. Prawda? Jak mówiłem, ponieważ Europa czuje w tej chwili silną potrzebę większej solidarności przy tym, co się na świecie dzieje i przy tej pełnej niestabilności. Prawda? Europa się przyzwyczaiła, zresztą myślę tak Francja jak i Polska, do tego, że na świecie panuje względny pokój. Prawda? Te wojny, które były to w Sudanie, czy, czy gdzieś dalej, jakby nas nie dotyczyły bezpośrednio. W tej chwili nam się wydaje, że to może nas dotyczyć, no i musimy zewrzeć szeregi. A czy ta współpraca między Polską a Francją jest pewnym uzupełnieniem w skali europejskiej współpracy Francji i Niemiec, czy jednak pewną konkurencją? Mi się wydaje, że to jest jedno i drugie. Prawda? Polska jest po drodze z Rosji do Francji, więc na przykład system ostrzegania, system obserwacji, prawda? Po prostu z Polski szybciej się zobaczymy drony niż gdzieś tam z nas prawda? Bo po prostu drony lecą bardzo nisko i żeby je zobaczyć, to trzeba radarów, prawda? A radary, jak wiadomo, bardzo daleko nie sięgają. Co innego z rakietami, które widzimy przez satelity. Jak chodzi o współpracę z Niemcami, no oczywiście polska gospodarka jest bardzo silnie z niemiecką zintegrowana, ale w tej chwili no, między Francją a Niemcami istnieje, nie powiem pewne iskrzenie, ale pewne napięcia istnieją. Na przykład no, takim typowym przypadkiem mówiliśmy w sprawach wojskowych jest no, pewne wahanie Niemców, czy oni dalej chcą jeszcze ciągle budować taki bardzo nowoczesny, wojskowy samolot razem z Airbusem francuskim, prawda? nagle Niemcy odkryli, że ten samolot się bardzo będzie nadawał dla Francuzów, a może nieco mniej dla Niemców, którzy nie mają broni atomowej i nie mają zamiaru jej używać. Prawda? I, a to jest ogromny projekt, to jest 100 miliardów euro rozciągnięte na wiele, wiele lat. No i jak się wydaje, napięcia między dwoma firmami, które mają to budować są takie, że zdaje się z tego projektu nic nie wyjdzie. A wtedy, jeżeli ten projekt się naprawdę zawali, to i projekt wspólnego czołu bardzo nowoczesnego no, może, jeżeli nie załamać się, to w każdym razie być odstawionym prawda, na tak zwany tylny palnik. E, w związku z tym e, Polska, który wydaje ogromne pieniądze na uzbrojenie, jest potencjalnym, bardzo cennym partnerem, ale nie tylko dla Francji, dla Niemców też. Końcu wszyscy jedziemy na tym samym europejskim wózku. Z jednej strony tak, ale w obliczu tego, co pan redaktor mówi, na co pan zwraca uwagę, to wydaje się, że ta współpraca w ramach Trójkąta Weimarskiego raczej chyba w tym momencie do najaktywniejszych nie należy. No, ten Trójkąt Weimarski to jest trochę jak, jak gruszka na wierzbie za takimi liśćmi, prawda? Zależy jak wiatr zawieje. Albo się ta gruszka pokazuje, prawda? Raz widać, raz nie widać. I czerwienie, a czasem te liście jakoś ją zakrywają. A w tym momencie jest szansa, żeby te relacje z Niemcami, francuskie relacje z Niemcami jednak uległy poprawie? Czy sądzi pan, że będzie to zmierzało, nie wiem, czy nie nadużyję tego słowa, do pewnego kolapsu? Nie, ja na kolaps absolutnie się nie nastawiam. Myślę, że zawsze w naszych stosunkach z Niemcami, w francuskich stosunkach z Niemcami, no, były takie linie sinusoidy, raz lepiej, raz gorzej. Niemniej to jest tak ważny, podstawowy czynnik dla budowy i funkcjonowania Europy, że po pewnym ochłodzeniu przyjdzie ocieplenie. To nie dlatego, że jestem optymistą, tak myślę, tylko po prostu jakby nauczka z historii przekonuje mnie o tym, że na pewno Współpraca między Paryżem a Berlinem będzie trwała i rozwijała się. Wracając do tej współpracy polsko-francuskiej, na ile to jest trwały kierunek w polityce francuskiej? No Mam na myśli chociażby wewnętrzną polityczną sytuację w kraju. No bo też Emmanuel Macron, o ile się nie mylę, kadencji rok zostało prezydentowi Francji. Czy przy ewentualnej zmianie prezydenta nie zmieni się też ten kierunek w pana opinii? Czy nie ma takiego zagrożenia? Myślę, że na tę kwestię musimy patrzeć przez pryzmat Europy. Prawda? Jak mówiliśmy już i prezydent Macron, i premier Tusk, i Polska, i Francja są jako społeczeństwa bardzo zainteresowane współpracą współpracy europejskiej, a współpraca europejska może, może jest takie ryzyko być osłabiona, jeżeli miejsce Macrona w Pałacu Belizejskim zajmie kandydat skrajnej prawicy, czyli w tej chwili Jordan Bardella. Albo, jeżeli zostanie uniewinniona, jak chodzi o niewybieralność, Marine Le Pen. Prawda? Przywódcy francuskiej skrajnej prawicy, którzy w tej chwili są dobrze sytuowani w sondażach i jakieś szanse wydają się istnieć dla nich, jak chodzi o wybory prezydenta Francji, oni są do Europy nastawieni sceptycznie i otwarcie mówią, że jeżeli dojdą do władzy, to postarają się bardzo zmniejszyć wpłaty Francji. No, jeżeli Francja zmniejszy wpłaty, to podejrzewam, że cała masa innych krajów także uzna, że skoro Francuzi płacą mniej, to trzeba mamy płacić więcej aż na nich. No i siłą rzeczy pieniądze, wiadomo, to jest, to jest główny napęd wszystkiego, gospodarki, e, obronności, e, współpracy także kulturalnej. Także to jest e, silna obawa, która we Francji w tej chwili istnieje. Zresztą ta obawa może się przyczynić także do tego, że powstanie coś w rodzaju frontu przeciwko z krajnej prawicy i w końcu w Pałacu Lizyńskim zasiądzie znowu ktoś raczej z centrum politycznego naszego kraju. A jaka jest dzisiaj pozycja polityczna prezydenta Francji? No bo możemy powiedzieć, że to polityk po przejściach. Tak delikatnie rzecz ujmując i patrząc na tą sytuację polityczną, która we Francji była bardzo skomplikowana, przybierała różne oblicze, dość niestabilna. Chyba też tak możemy powiedzieć. Jak to wygląda dzisiaj? W jakimś sensie Emmanuel Macron nie miał specjalnie dużo szczęścia, prawda? bo jak tylko zaczął swoją prezydenturę, to wybuchła ta rewelia tzw. żółtych kamizelek. Ludzi, którzy uważali, że nie dość dobrze są sytuowani z wielu przyczyn. I on miał z tym poważne problemy. W związku z tym musiał poważnie zwiększyć dług publiczny i dług publiczny we Francji ciągle rósł. W tej chwili staramy się zatrzymać jego wzrost, ale i tak jest on duży i przerasta on wymagania Unii Europejskiej. Z tym jest problem. Następnie Emmanuel Macron popełnił ogromny polityczny błąd, dlatego, że kiedy jego partia, czy partie, które jego, go popierały, przegrały wybory europejskie e, dwa lata temu, to on rozwiązał parlament. I nowy parlament, który został wybrany w tych przedczesnych wyborach posłów jest czystą katastrofą. Dlatego, że nasi posłowie są podzieleni na trzy grupy mniej więcej równej siły, które absolutnie nie potrafią się ze sobą dogadać. W związku z czym w dużym stopniu no nie jest to zupełny paraliż, ale powiedzmy, że skuteczność rządzenia we Francji e, silnie spadła. My mamy system polityczny, który zakłada jakby e, intuicyjnie, że będzie jakaś rządząca większość. Czy ona będzie bardziej z lewej strony, czy z prawej szachownicy politycznej, to jest inna sprawa, ale będzie to większość, która skutecznie będzie rządzić. W momencie, kiedy każda, powiedziałbym, ważna ustawa jest zablokowana, ponieważ ci, którzy są u władzy, nie mają większości, no to jest Dość, dość kiepsko odbierane przez społeczeństwo. No a z pewnością jest to wynikiem tej decyzji prezydenta Macrona. W związku z czym, jak chodzi o politykę wewnętrzną, no to jego wizerunek bardzo osłabł. Mimo, że udało mu się zrobić jedną ważną bardzo reformę, to znaczy podniósł troszkę wiek przejścia na emeryturę, co było właśnie konieczne, żeby zmniejszyć dług publiczny, który u nas ciągle jeszcze wtedy rósł. W związku z tym prezydent Macron obrócił się jakby na swoim fotelu w stronę polityki zagranicznej. I w tej polityce zagranicznej, jako że Niemcy mają poważne problemy, tak gospodarcze, jak i polityczne też, no jakby zaczął odgrywać znowu bardzo taką widoczną i stosunkowo skuteczną rolę w polityce europejskiej i w polityce światowej. I dużo więcej podróżował niż... Zajmował się polityką francuską, twarze, co trochę dwie... poprawiło to jego wizerunek, no ale tak czy inaczej Polska, nasza konstytucja francuska przewiduje tylko dwa mandaty prezydenckie, czyli za rok prezydent Macron przestanie być prezydentem. Teraz oczywiście stara się bardzo tak ustawić sytuację polityczną, żeby ten, kto po nim przyjdzie do Pałacu no nie zmienił kompletnie tego, co on zrobił. Dwie polityczne twarze Emanuela Macrona. Moglibyśmy tutaj podsumować ten wątek w ten sposób, ale ja dopytam w takim razie jeszcze a propos, w pewien sposób wewnętrznej sytuacji też we Francji, czy ta wizyta prezydenta Macrona w Polsce została przez francuskie media odnotowana? Tak, ta wizyta została odnotowana. Powiedziałbym, że obserwowałem dużo więcej artykułów na temat tej wizyty, kiedy została ona zapowiedziana niż w tej chwili, ale jakby trzeba zrozumieć, że kiedy mamy gorącą wojnę, prawda, no i kogoś takiego, kto dostarcza bez przerwy wybuchowych wypowiedzi, mówię oczywiście o prezydencie Stanów Zjednoczonych, no to przestrzeń redakcyjna poświęcona stosunkowo łagodnym wydarzeniom, prawda, czy pozytywnym silnie się zmniejsza. No ale oczywiście były też na ten temat komentarze pozytywne, powiedziałbym, prawda, e, dla, dla prezydenta Macrona i, i dla, dla, tego, dla tego wydarzenia dyplomatycznego. W końcu Polska wiadomo w tej chwili jest w tej głównej dwudziestce i jakby jej wizerunek we Francji się bardzo wzmocnił głównie dlatego, no, że ma tak dobrze funkcjonującą gospodarkę. Francuzi są zazdrośni. Yy, młodzi Francuzi pytają, czy można by przyjechać do Polski i tutaj pracować, bo tutaj jest dużo lepszy nastrój gospodarczy, prawda? I yy, ludzie podchodzą z optymizmem do tego, co robią, a we Francji niestety tego optymizmu w tej chwili brakuje. I tym wątkiem kończymy nasze spotkanie. Pan redaktor Michel Viato, korespondent AFP w Polsce, był naszym gościem. Panie redaktorze, dziękuję za spotkanie w naszym studiu i rozmowę. Dziękuję bardzo. Powtórka programu. Autopromocja.